Odcinek 24. Pierwsze podejrzenia o sabotaż w Gibraltarze nasunęły mi się w Anglii, kiedy zacząłem kojarzyć ze sobą poszczególne w tej publikacji wymienione lub szerzej opisane fakty i opinie. Po powrocie do kraju wciąż tych poszlak przybywało. Dopiero jednak książki Davida Irvinga i Charlesa Thompsona upewniają mnie ostatecznie, że politycznie zbieżne linie Churchillowskiego aparatu i sanacyjno-andersowskiego spisku mogły uzyskać swój złowrogi styk latem roku 1943. Mniejsza już ze sprawą, które mianowicie ogniwa tych dwu łańcuszków zgodnie zahaczyły się o siebie w Gibraltarze. Za najważniejsze uważam oświadczenie inspektora wypadków lotniczych, porucznika Johna Baka, który schodził na dno, a później już na brzegu dokładnie badał poszczególne części Liberatora, zresztą uszkodzone dodatkowo podczas wydostawania ich z wody. Żadnych śladów świadczących o możliwości zablokowania na sworzniach ogniw nie znalazłem. — oświadcza on autorytatywnie. Poza tym Bak raz jeszcze potwierdził, że absolutnie nikt nie przeprowadzał badań co do możliwości sabotażu. Zaprzecza on również twierdzeniom prychala, że drążek sterowy poruszył się do przodu i został unieruchomiony w tej pozycji. Gdyby tak istotnie było, to — twierdzi bak widoczne byłyby uszkodzenia trybików. Urządzenie blokujące nie grało tu roli z całą pewnością, a więc zablokowania nie było. Prócz tego Philip Knightley, ogłaszając w Timesach nowe szczegóły katastrofy, podał zeznanie mechanika lotniczego Hammonda, który zajmował się demontażem sterów Liberatora. Otóż mechanik Hammond Usunąwszy kontrolną pokrywkę w nieuszkodzonej części statecznika, znalazł nadpęknięte kółko zębate z łańcuchem, który częściowo spadł. Zupełnie tak samo jak łańcuch rowerowy spada z kółka zębatego na tylnym kole, co właśnie mogło unieruchomić cały przewód. Mechanik Hammond też konkluduje, że przyczyną katastrofy był defekt mechaniczny, a nie sabotaż. Ale cóż w takim razie jest sabotażem, jak nie spowodowanie takiego czy innego mechanicznego defektu? Cała rzecz w tym, że z pojęciem sabotażu wiązały się wówczas metody fachowo w sabotażu doświadczone i znane specjalistom po obu stronach frontu. Specjaliści więc twierdzą, że w danym wypadku, o ile to był sabotaż, to dokonany bądź przez bardzo zdolnego amatora, bądź też według zupełnie nowej, jeszcze nieznanej instrukcji. Z kilku już stron słyszę, że zwykły tak zwany ołówek czasowy mógł przeciąć jedno ogniwko łańcucha bez większego śladu albo zagwoździć cały przewód aż pod rążek steru. W każdym razie porucznik Bak energicznie odpiera na mowę, aby się wypowiedział za sabotażem czy przeciw niemu. Przeprowadzając badania wyłącznie techniczne, poszukiwał on zazwyczaj przyczyny wypadku. A jeśli w takiej przyczynie taiła się jakaś zagadka, to już go to nie obchodziło. Otóż to. Ewentualny sekret tkwiący w mechanicznej przyczynie katastrofy nie obchodził nikogo. Nie było w tej mierze rozkazu. Przeciwnie. Poszukując sprawców mechanicznego uszkodzenia, należałoby dla porządku zbadać m.in. treść szyfrowanych depesz otrzymywanych przez porucznika Lubieńskiego, który miał bezpośredni kontakt radiowy z generalem Andersem, w sprawie wysyłki żołnierzy z Gibraltaru na wschód. Podczas podróży generała Sikorskiego w jednej z depesz od generała Andersa do hrabiego Lulu znalazły się dwa odszyfrowane przez Anglików dziwne słowa. Mianowicie Crazy Stuff, użyte zresztą jako tytuł niniejszego rozdziału książki w znaczeniu Istne Szaleństwo. Słownik oksfordzki wyjaśnia, że crazy, odnosząc się też do ludzkiego ciała, oznacza chwiejność, rozpadanie się na części, wreszcie wariactwo. Staw ma mnogość znaczeń w zakresie substancji czy rzeczy o nieokreślonym charakterze, między innymi nadzienie i wkład. Ale w anglosaskim slangu do your stuff mówi rób swoje, a jego inne sloganowe znaczenia sugerują poufną informację, dowód, nawet i wprost mechanizm, śrubkę i sztuczkę w maszynerii. Nie dociekając bliższego sensu użycia tych dwóch wyrazów, trzeba wszakże stwierdzić, że generał Anders i porucznik Lubieński używali swojego kodu, o czym Anglicy wiedzieli. Wszystko to, co streściłem, było już, jest i będzie wyzyskane na Zachodzie dla sensacji i dla biznesu, podczas gdy nam chodzi o naszą sprawę. Jednakże cytowani autorzy mimowoli ukazali nam mnóstwo uzbieranych po całym świecie masek. Staraliśmy się je zdzierać, obnażając twarze, które swoim fałszem, kłamstwem lub przemilczeniem przyczyniły się do zatuszowania prawdy. Zresztą kłamstwo, fałsz i oszustwo zarzucają sobie wzajemnie także i główni reżyserowie całej afery. Mają rację, mają. Dlatego chyba londyński dziennik polski, zależny od generała Andersa, skwapliwie nazywał dociekania Thompsona pozytywnym rezultatem całej tej głośnej sprawy. Rezultatem ma być rzekomy wniosek, że nie było sabotażu, był tragiczny wypadek. Rezultat to może i pozytywny, ale tylko dla samego Andersa. Zresztą zamieszkały w Londynie Franciszek Kalinowski autor wydanej w grudniu 1969 roku książki Lotnictwo Polskie w Wielkiej Brytanii 1940-1945, napisał do dziennika z 10 stycznia 1970 roku list, stwierdzając w nim, że w świetle orzeczeń fachowców angielskich, polskich i amerykańskich zablokowanie sterów nie zaszło, i teoryjka o zablokowaniu, wysunięta przez pilota i powtórzona przez brytyjskie Ministerstwo Lotnictwa, została obalona. Zatajenie wyników śledztwa nie ulega wątpliwości, zauważa autor listu, po czym dodaje, jeśli nie ma nic do ukrywania, to dlaczego po trzydziestu latach, a w sprawie Lorda Kitchenera po 50 latach, nie wolno sprawy wyjaśnić autorytatywnie. Zauważmy tu, że ów minister wojny, Lord Kitchener, zginął podczas pierwszej wojny światowej w podróży morskiej do Rosji, a był on ostrym przeciwnikiem takich kosztownych pomysłów Churchilla, jak forsowanie z morza Dardanelów i operacja Salonicka. Drugi wniosek jest ważniejszy. Skoro wersja o sabotażu wydała się kolejnym rządom brytyjskim nie tyle niewygodna, ile wręcz groźna, to musiało im chodzić o coś znacznie poważniejszego niż ukrycie sprawców czy sprawcy sabotażu. Zawieszając znak zapytania nad ewentualną odpowiedzialnością brytyjskiego męża stanu, Hochhud i Irving uprościli problem – Szukanie kozła ofiarnego w pilocie prychalu jako ślepym mieczu zbrodni też zaciemniło całą sprawę. Prawdy o Gibraltarze Londyn nie chciał i nie chce dotychczas, dlatego chyba, że uwikłał się zresztą tradycyjnie we własne sieci. Londynowi trudno jest oskarżać winowajcę, który się ubezpieczył, który gotów byłby zareagować i to natychmiast, bo to nie jakiś prychal i nie sam Churchill. To historyczna koncepcja i odwieczna praktyka imperialna doprowadziły do sytuacji, w której Churchill mógł już tylko czekać na śmierć sojusznika i przyjaciela. A żelzy nad trumną? No cóż, Churchill był też człowiekiem. Churchill zawinił przynajmniej tym, że nie zapobiegł zbrodni, choć ją przewidywał, choć mu o jej możliwości ze wszystkich stron meldowano, że nie zatrzymał działania maszyny już zaprogramowanej przez siebie samego, przez dwulicową grę polityczną. Malo wiemy, o sekretnej audiencji w Buckingham Palace, podczas której w lipcu 1941 roku słowo królewskie miało zastąpić gwarancje rządowe. Generał Sikorski w paru zdaniach wspomniał mi o tym. Przebieg wojny wykazał decydującą rolę Armii Czerwonej co uniemożliwiło sprzeciwianie się Kremlowi, a więc i dotrzymanie królewskiego słowa. Kłopotliwi się stali świadkowie i główny odbiorca tego aktu, książę Kentu i pułkownik Kazale oraz generał Sikorski. Czy egzekwować królewskie słowo miał Churchill wbrew imperialnym interesom? Zginął w katastrofie lotniczej książę Kentu. Zresztą i generał Sikorski też miał wkrótce umrzeć. Wystarczyły dwa wyroki śmierci wydane przez konwent w Szkocji i w Stanach Zjednoczonych. Ale na dobitkę utworzona pod okiem generała Andersa organizacja młodooficerska także wydała swój wyrok. Młodzi oficerowie losowali, kto z nich ma generała zastrzelić? Jeden w Iraku, drugi w Kairze. W Iraku rzecz nie doszła do skutku. W Kairze załamał się zamachowiec. Brytyjscy oficerowie wiedzieli o tym. Czy mogli i chcieli obronić polskiego naczelnego wodza przed otaczającymi go Polakami? Ale po co, skoro nie można dotrzymać warunków sojuszu, a natomiast można się obawiać, że Sikorski obierze drogę własną, sprzeczną z taktyką Londynu. Sikorski zmarł w okresie, kiedy Churchill prowadził aż dwie gry podwójne. Ludząc Sikorskiego, na Buczku przyznawał Związkowi Radzieckiemu głos decydujący w sprawie polskiej – a jednocześnie, choć był sojusznikiem, już wtedy przygotowywał przyszłą irredentę Polaków przeciw Moskwie. Nie Hetman więc, tylko jakiś polski pioneczek stawał się potrzebny w końcówce II wojny światowej. Pioneczkowi temu szli na rękę ludzie z aparatu Churchilla. Wszystko, co powiedziałem, nie wyjaśnia dziwnej sprawy, tej oto, że Brytyjczycy mogli bardzo łatwo uniknąć odpowiedzialności, przerzucając ją na konwent i na organizacje młodooficerskie. Brytyjskie teczki wprost puchły od meldunków na temat podstępnych intryk, krzykan, a wreszcie i pogróżek, którymi siła złego osaczała generała. Każdy z brytyjskich oficerów łącznikowych znał język polski. Wywiad angielski gorliwie pracował w środowiskach emigracyjnych, ba, nawet w kraju. Wyroki na Sikorskiego nie były tajemnicą nawet w londyńskim Ministerstwie Informacji, a cóż dopiero mówić o specjalnych komórkach War Office i kontrolowanej bezpośrednio przez Churchilla organizacji Special Operations Executive, a próba obarczania odpowiedzialnością Niemców nie wyszła. Mimo to, dlaczegoś, oskarżenie samych Polaków okazało się niemożliwe. Pioneczki, które być może problem rozwiązały technicznie, najwidoczniej trzymają w szachu także i swoich mocodawców, zapewniając sobie swoiste alibi. Historia zna sytuacje, w których trudno postawić kropkę nad i, bo zadałoby to cios śmiertelny jakiejś strukturze arcyważnej lub za arcyważną uchodzącej. Nie każdy decyduje się na oskarżenie własnej rodzinki. Pod tym względem Irwin ma wielką zasługę. Konkluzja nie wymaga wielu słów. Drążyłem podziemną tajemnicę gibraltarskiej tragedii z dwóch stron, od analizy postępowania Brytyjczyków i przez penetrację emigracyjnego środowiska polskiego. Wiemy, że nawet największych specjalistów w drążeniu takich tunelów do ostatniej chwili męczy troska, czy ich obliczenia się sprawdzą i czy prowadzone jednocześnie z dwóch stron roboty spotkają się ze sobą gdzieś tam w podziemnych czeluściach. Mimo to wcale nie odczuwam niepokoju. Nie w tym rzecz, aby znaleźć dowód zbrodni i wskazać palcem jej narzędzie, jej sprawców. A więc o co chodzi? Otóż gdyby nawet katastrofa w Gibraltarze okazała się zwykłym wypadkiem lotniczym, nie rezultatem sabotażu, to i tak pozwoliła nam na ukazanie bandyckich chwytów, podłych tendencji i krętych zamierzeń, towarzyszących, że tak się wyrażę, wielkiej polityce. Tak w świetle omówionych okoliczności rysuje się generał Władysław Sikorski. To energiczny mąż stanu o niezwykłej w naszym zachwaszczonym świecie przenikliwości, uczciwości i szlachetności. Ogromna większość rodaków trafnie odgadywała w nim te cechy. Uczcili w Sikorskim realistę i patriotę wszyscy mężowie stanu, a więc także i tamci, którym podlegały aparaty posługujące się prowokacją, szantażem i mokrą robotą. Dotychczas nie uderzyli się w piersi tylko ci z rodaków generała, którym jego zgon obiecywał spełnienie pobożnych życzeń. Tabliczka z napisem Instytut imienia generała Władysława Sikorskiego zniknęła podobno już z pewnego londyńskiego gmachu. Nawet po śmierci, nawet po tylu latach imię Sikorskiego dla czegoś niektórym emigrantom przeszkadza.